Three, two, one, zero. Come, um, you're completely unprofessional. To jest kawa. Ja nie mogę pić kawa. Czy tak cicho jakoś, tak muzyczka taka. To jest dobra muzyczka, żeby tak cicho była. Jeszcze pójdźmy ją, pójdźmy. A! Głowa mi pęka! Wypiłem kawę, której nie mogę i teraz mi coś pęka w głowie, czuję! A! Z tyłu! A nie, dobrze. Fałszywy alarm. Będę żył. Dobrze. Completely Unprofessional yy, to jest no, odcinek... Yy, i jak mówiłem, bo ostatnio nie będę się przygotował, więc nagrywam w takim... Teraz szukam do nagrywań takich momentów, w których nie tylko, że nie mam nic do powiedzenia, bo nic sobie nie przygotowałem, ale do tego jeszcze y szukam momentów, w których w ogóle nie chcę gadać, bo mam dużo do zrobienia i... i po co teraz? Po co? No... Y y no więc po to, żeby się nauczyć, żeby jak najwięcej, żeby bez przygotowania i na żywca i yy, żeby było żywe. Nie wytrzymam tego wszystkiego. No właśnie, coś takiego. tak. To ja zacznę od ogłoszeń najpierw dwóch, bo potem zapomnę jak zwykle. Mi się strasznie chce bekać po tej kawie. Wypiłem taki łyk, w ogóle nie, ja nie mogę pić kawy. A wiecie w ogóle... A jesteś, ja chcę, to Robię tak, robię pięć dygresji nie? i przerywam każdą nas, zaczątek dygresji następną dygresją zawsze. Macie takie coś? Taki chaos myśli? No to dobrze, to ja zacznę od tego, że że nie mogę pić tej kawy podobno chyba. Nie wiem, ale nieważne, bo odkąd piłem kawę, przestałem pić kawę oraz kolę oraz Pff, piwo mało go piję teraz, to... Wziąłem i spadła mi waga o 10 kilo. No nie, to miał być teraz dźwięk jakiś. O kurde, jaki dźwięk? już. Nie, nie, nie Słabo, słabo. Dobra, to ja chciałem tak ogłoszenia, więc walić kawę. Ogłoszenia. <śmiech> A walenia. Jest na stronie nowy komiks. Nowy komiks. Brawo! Ja! I jest to komiks o żółwi, żółwiu i zającu, ale ja nie wiem, czy dobrze widzę dać, o co chodzi, bo jako sobie inaczej w głowie myślałem, ale ja nie umiem robić jeszcze dobrze scenariuszów, więc jest komiksy, są I jak jeszcze się trochę zbiera, to zrobię taką, taką fajną podstronę, żeby było archiwum i można sobie było komiksy uoglądać. A właściwie to mogę zrobić takie ze szczałką, ze sz szczałką, tak jak teraz robię, chociaż nie, że sz szczałką będzie, nie, to będzie kiepski. Dobrze, to a propos ształki, Druga, drugi news, pierwszy news, że są komiksy nowe na stronie. Przychodźcie, przychodźcie, przychodźcie, nabijajcie mi punkty, nabijajcie. Dawaj, dawaj, dawaj. Retin. Szarab. Wow. Też szarab. No dobrze, i yy, przychodźcie po oglądanie królików. Czy to zając był? Zając, zając. No żuwia. dobra. I teraz, yy, i teraz tak, teraz pod na głównej stronie, jak ktoś ma jakąkolwiek sensowną przeglądarkę, czyli praktycznie wszyscy, oprócz tych, co mają internet Explorera, to zobaczą na dole, jest film, takie żółte okienko, jak się tam najedzie, to tam się jakiś tam play pokaże. No, więc y, to jest, dla, dla teraz, dla będzie fragment. Uwaga, dla tych takich, y, takich, co mają mózgi większe od penisa. Jest tylko jedna logiczna odpowiedź to oni będą teraz y, zafascynowani i dostaną y, niniejszym orgazmem. <głos> bo powiem im, że to jest zrobione w HTML-u 5! Wow. Brawa, brawa, brawa, nie wiem, że nie będzie braw, bo za dużo. E, w html 5. A ci, co mają Internet Explorer, a, to mogą ewentualnie powiedzieć, No to jesteśmy w dupie. No, bo u nich nie będzie działać, a u mnie będzie, bo ja mam Firefoxa. No, więc jak z, ci coś nie działa, to sobie zmień przeglądarkę, bo to jest starość. HTML5 będę przechodził na niego wszędzie, bo to e, daje dużo plusów. Można sobie filmik taki nagrać, sobie z tego głupiego flesza, nie wiesza się, nie zwalnia, nie dymi, nie, nie syfi, w ogóle. No, więc tam jest film o myszce, która skaczkała, skaczkała która skakała na bungee... No. I. Yy... No i to jest. Yy... To jest. Co? Jej przeżycia ogólnie napisane. Ja nie, nie widać, że to jest myszka w ogóle, bo ona się do dupy nagrała, no bo kamerę mam. Nie mam taką. No jakbym miał lepszą, trochę to by się lepiej nagrała, ale mam i tak. I to wystarcza, żeby nie narzekam na kamerę, bo nie narzekam, jest właśnie fajna. Ale no nie, aż tak fajna. No, no dobra, no kurde, jest trzy razy tańsza niż minimum przyzwoitości. No ale dobra, nieważne, ważne, że jest, że można kręcić filmy. Najgorsze jest to, że że kurde, ci co mają te wszystkie kamery i wszystko i sprzęty, to nie mają w ogóle pomysłów, co robić z tym. A ja mam dużo pomysłów, a nie mam czym. I nie mam kiedy. I nie mam z kim. No, więc y zakręciem z myszką. Myszką i y przeżycia to są myszki, ale nie będę puszczał teraz. Dobrze. To, to co? Chyba już pójdę, nie? Co tu będę tak sam siedział? No, to za chwilę pójdę, bo się czuję tak... Ech, co tam miałem gadać jeszcze? Ogłoszenia. Aha, no, że są doszły filmy o myszce, że jest nowy komiks i... I coś jeszcze miałem, ale zapomniałem właśnie, dlatego chciałem powiedzieć na początku, żeby nie zapomnieć, a i tak zapomniałem. No, to... To, no to nie wiem, co to jeszcze miałem, bo Alfabet dewiacji seksualnych, Martina Lechowicza. Tak. Więc ja chciałem, że to skończyć, żeby mieć to z głowy. I ja chciałem przypomnieć ludziom, że istnieje pediofilia. Bo nikt nie wie, co to jest prawie. Pediofilia. Pediofilia. Pediofilia. To jest typ fetyszu związany z lalkami. Ha, ha, ha. Ale was zrobiłem. Myśleliście, że co innego, nie? Ha, ha, ha. Eee... Nie wytrzymam tego wszystkiego. Dobrze. Pediofilia to była. Nie mylić czym innym. Ha. A jeszcze jest fallofilia. Chciałem wymienić ludziom. Co to jest faliofilia? Ktoś nie... Falofilia. Falofilia. To jest fetysz związany z dużym rozmiarem penisa. Pożądanie ogromnego penisa. A zabije ich wszystkich. O, tutaj właśnie wypowiedział się człowiek, który choruje na fallofilię. Pigmalionizm yy, To jest osiąganie stanu podniecenia płciowego na widok zdjęć pornograficznych. I tutaj trochę zgupiałem, bo to znowu jedna z tych... Dewiacji, która nie jest dewiacją, tylko jest normą. Jak można w ogóle zrobić na liście dewiacji seksualnych odchyleń, powiedzieć, że jak komuś się robi dobrze na widok zdjęć pornograficznych, to to jest chore. To jest zdrowe. Pigmalionizm, Znaczy takie zdrowe, nie wiem, że zdrowe, bo to w niby zdjęcia, ale że to jest naturalne. A tu widać nie jest. To jest dziwne, nie? No. Tak, bardzo dziwne. Bardzo, bardzo, bardzo. -da -da. No, więc jest... cicho, skończymy to. sadomasochizm, sadze, nudne, nudne, nudne. Coś tam na es. E... samobiczowanie, bla bla, nuda, nuda. Siderodromofilia. Tada! Odmiana dewiacji, w której satysfakcję seksualną osiąga się przez współżycie w pociągach! <śmiech> to się powinna być jak jeszcze polska odmiana. PKP siderodomofilia. Dromofilia, dromofilia. PK PKP filia. Bo to w sumie nie powinno nawet spełniać um, definicji. Pociąg to... Pociąg. Nie jest pociąg, to jest PKP. Nie? To była taka reklama kiedyś, że to nie zmydło, to jest fa. Nie, to był jakieś inne tam. Dove. Jest mydło i jest Dove. No to powinna teraz PKP, później reklamę. Są pociągi i jest PKP. Tada. <śpiewanie> no jedna z najdziwniejszych rzeczy, co ja tu znalazłem, to jest somnofilia. Jest to Zespół śpiącej księżniczki. Przeżywanie satysfakcjonujących stosunków jedynie podczas pozorowanego snu. Czyli, że ktoś musi udawać, że śpi. To jest zespół śpiącej księżniczki. Naprawdę są takie rzeczy? Zresztą. <grywa> dziwne. E, jeszcze jest, są dziwniejsze rzeczy. Symf symforofilia jest. Symforofilia. Przeżywanie wyobraźni klęski i katastrof żywiołowych w których cierpią i giną ludzie, co wywołuje satysfakcję seksualną. Mhm. To jest dziwne, nie? Albo tanatofilia, to jest podobne, że to jest samo osiąganie satysfakcji seksualnej poprzez marzenia o własnej śmierci oraz przebiegu uroczystości żałobnych. <śmiech> Przebieg uroczystości żałobnych. Ktoś sobie, nie, przypomina, może sobie wyobraźnie organizuje nawet swój własny pogrzeb i to jest tak odmiana masofizmu to jest no więc ja myślę, że ktoś to sobie wszystko wymyśla jednak, bo to jest e, to jest bez sensu, Jakieś nie, nie ma po prostu takich rzeczy, że ktoś to zrobił wszystkich w konia i wypisał taką listę i powymyślał sobie nazwy. No bo bez jaj. Na przykład albo takie urolalia. Urolalia to jest obsceniczne słownictwo związane z moczem używane w obecności partnera czy partnerki. To jest to jest taka dywiacja, chyba że się mówi, tak? Mówi się Mówi się z, o, coś o moczu. Lać mi się chce i ktoś od razu ma... Aaa. To takie bolesne A było. Albo jakby ktoś był... Robił kupę, to tak Dziwa. No i co obsceniczne słownictwo z, o, związane z moczem? To nawet nie ma jakiego używać. No nie ma dużo słownictwa obscenicznego związanego z moczem. Jakie? No właściwie jest... Co? Sikać? Lać? A koniec? Coś jeszcze jest? Hmm? Nie wiem. Jest dziwny, dziwny. ta um, Jest też zespół niezróżnicowanego obiektu seksualnego, czyli, że wszystko ci jedno z kim i kiedy i jak. To, to też się nazywa. Trzeba wszystko nazwać, bo jak nie ma, to... Nie. Eee, param, param, pam. Zo Zoofetyszyzm. Oh my goodness, też lepienie. nie. Nie, to zoo... nie Niedobrze mówię. Huh. <głosy> Ale nie, to ja myślałem co innego. Zoofetyszyzm to są zaburzenia takie tego, polegające na osiąganiu satysfakcji pod wpływem widoku partnerki seksualnej ubranej w skórę. Dub zwierzęcia. Dewiacja częściej dotyczy kobiet. Znaczy nie wiem, czy to kobieta dotyczy tych kobiet, że się ubierają, czy że patrzą? Czy co? Nie, to, nie. Hmm. Co się nazywa? Zoo, Zoo? Zoo? fetyszy? Głupie jakieś takie. Nie, nie, nie, nie. Dziwne jakieś. Nie. Avisofilia, to piękne jest, zaburzenie, Pnie to jest pobudzenie seksualne związane z ptakami. Avisofilia, orzeł, bielik. Myślę, że był taki moment w historii Polski, że pół par parlamentu było awisofilami, bo się musieli, wszyscy się podniecali tym, czy orzeł ma koronę, czy nie. I ja myślę, że ci, bardziej, ci komuniści to byli tacy gorsi awisofile, bo oni chcieli całkiem gołego orła. A ci tam drudzy to oni chcieli ubranego i to był jeszcze jakiś fetyszyzm, wisofilia plus fetyszyzm to był, tak. Już nie ma. Podobno jest, yy, kończymy to, ten cykl głupi. Ile jest parafilii? Podobno jest to 13 rodzajów parafilii, no. Yy. Dlaczego 113? Mobilofilia, tak, to już mówiłem kiedyś. Hmm. Yy, pluszofilia jest. Plus, pluszowe zabawki tu wchodzą w grę. Duchofilia jest. Pierdofilia, prawda? Naprawdę jest pierdofilia. Yy, proktofilia, dokładnie po łacinie to się nazywa. Prokto to znaczy pierdzieć, proktować? Proktoć, to może pruknąć, prok... Proknąć, proknąć... Hmm. Realizacja parafilii wymaga wyrozumiałego partnera z anosmią bądź maską tlenową. I sporych porcji fasolki po Bretońsku ktoś wesoło napisał. No tak, to prawda. Posągofilia to już chyba było. <śmiech> Hagiofilia. Pociąg do osób uznanych za święte. Tada. No, a co lepiej sobie nawet nie wyobrażać. Parampam. Mysofilia też mówiłem. Mysofilia, tak, to jest. Fantastyczne jak ktoś z, y, y, z brudnymi, prawda? <śmiech> Dobra, koniec y, tego głupiego tego. Oj, no proszę, zrobiłem sobie źle. Źle co so zrobiłem, źle co so zrobiłem. Robię dobrze, łaka, okay, łaka. Jeszcze... <śmiech> bardzo dziwne, kiedy, jak, w jakiś sposób e... no tak, zaczęła się muzyczka. Ciekawe, to jest mój, błąd w moim własnym programie. I co, ja już muszę korzystać z tej muzyczki do końca świata? Muszę. Tak. Leci muzyczka. I nigdy się już nie skończy. Shut up! Shut up! Shut up! Wiem co zrobię, wyłączę ten głupi program cały. Zbezsensuj dzisiaj ten cały odcinek! Nic mi dziś nie wychodzi! Z do dupy po prostu! Jeszcze raz zaczniemy. 3, 2, 1, 0. Bla, bla, bla, bla, bla, nie wiem co powiedzieć. Shut up, shut up, shut up. Takie mysofile głupie. Kompletnie unprofessional zaczynam od początku, bla bla bla bla, zdenerwowany jestem, nie mogę nic znaleźć dzisiaj, tu nic nie działa w ogóle. Coś miałem wyrzucić, że coś nie... Nie, nie, ja nie wiem, jak to wszystko działa. Ja nie chciałem puścić taką muzyczkę inną i wtedy wszystko się zepsuło i dlatego nagram od początku. I Nie wiem, nic nie rozumiem, o co ja mówię. Ogłoszenia już były, były i będą, i będą znowu i dupa tam ble. No i okazuje się, że ja już nie umiem a prostu improwizować, już nie umiem gadać nic od siebie, bo dzisiaj tak jest, bo jest zimno, po prostu jest zimno! To wszystko przez to, że jest zimno, jest zimno. Ja już mówiłem kiedyś, jak jest zimno, już nie będę powtarzał, muszę inne porównanie wymyślać w ogóle, nie powtarzać, tylko CTRL-C, CTRL-V wszędzie tylko widzę. Śni mi się CTRL-C, CTRL-V, to też jest jakieś parafilia, zboczenie czy dewiacja. Wyobrażanie sobie kontaktów seksualnych po naciśnięciu CTRL-C i CTRL-V. Bez sensu. No i yy, tak, i, i, i nie wiem już, no co mówić. Ja chciałem tylko... Po Dobrze, to ja powiem bez głupot takich prawdziwego newsa. Prawdziwego newsa jest takie, że mam mam ten e, projektor. Projektor to jest takie coś, co ci rzuca na ścianę film. I wtedy oglądasz ten film na tej ścianie i masz kino w domu. O i Ja chciałem powiedzieć, że ja to strasznie polecam. To jest w ogóle jedyny sensowny sposób na oglądanie filmów. Ja se już nie wyobrażam, Proszę, ja ciebie, jak możesz oglądać filmy na e, w ekranie monitora? Ty jakiś głupi jesteś po prostu. Wejrzysz se, kup. Sprzedaj ten monitor i kup projektor. I masz taki olbrzymi ekran, a nie jakiś tam 20 cali. Kupi se ktoś monitor. 20 cali mam, oho, 20 cali. Ja woli, ja, ja. I myśli że jest gość. No, na 20 cali to wiesz, 20 cali, 20 cali to jest u mnie jeden piksel to ma 20 cali. No, wale, sobie na ścianę jest, stary, to jest kino. A co ciekawe, kosztuje mniej. <laughs> Ale wyście są głupi wszyscy. Jesteś. Się... Ja mogę się powiedzieć troszkę o tym? Mogę, panie reżyserze? Panie, halo, halo. Pozwolasz panu? No to, e, to ja powiem, no wy jesteście głupi wszyscy. Wy wszyscy, co robicie, wszyscy, tylko to samo, co ci wszyscy inni. Debile. No, wy jesteście głupi, bo robicie to samo, co debile. A debile robią to samo, co kretyni. A kretyni robią to samo, co wy. I kółko się zamyka. I to wszystko taki... Kretyn napędza debila i, i odwrotnie. No, więc wszyscy robią to samo, to samo. ja sobie czuję kupi telefon w ręce. W zegarku komórkę. To wszyscy mówią, o, jaki gadżet se kupił, gadżet se kupił. Tak by nie wiem, co to była, dewiacja jakaś. I chodzą wszyscy z tymi komórkami jak cegła w torebce. No i właśnie, o, i spotykam takie, ja mówię, fajny gadżet, to się nadaje w ogóle, że gdzieś da używać. Tylko jak do mnie ktoś dzwoni, to odebranie trwa sprawdzenie, kto dzwoni, trwa pół sekundy, a odebranie trwa następne pół sekundy. A potem ten sam, kto mi mówił, zazwyczaj kobieta, że to taki gadżet, to się nie da używać, to głupie takie, bo nikt nie ma. Jakby wszyscy mieli, to ja bym też miała, ale nie mają, to ja nie mam i to wszystko jest głupie. Bo jest mądre tylko wtedy, jak jestem taka sama jak inni, bo jak jestem inna, to nie, to nie, nie, nie, ble. Zupy zjedz talerz gorącej, pomidorowa, przynajmniej dobra. No. No więc jak już mi to powiedziała, to potem zadzwonił telefon. Gdzieś dzwoni, coś dzwoni. I bierze, otwiera tą torebkę i szuka i grzebie, bo oczywiście, że kobieta to jeszcze, żeby to jakaś kobieta, wyjątek. Nie, to była standardowa kobieta, klasyczna kobieta. To był model kobiety w skali 1 do 1. I ta kobieta bierze, wyciąga, grzebie. I ma na samym dnie oczywiście komórkę. Dlaczego? Bo kobiety mają odwrotnie płynący prąd w głowie. I on im nie płynie tak jak normalnemu człowiekowi. W tych wszystkich synapsach się tak ładnie łączy. Brz, brz, brz, brz, I dochodzi do logicznego wniosku. Nikt jest odwrotnie. Logiczny wniosek zmienia się w prąd i płynie gdzieś tam, płynie gdzieś tam i, i przechodzi w końcu i trafia do jakiegoś kompletnego nonsensu, które te kobiety mylą z wnioskiem z logicznego rozumowania. Że tam już w ogóle logika nie występuje. Jak płynie prąd odwrotnie w synapsach. No. I kobieta sobie robi tak. Myśli sobie tak, że. I, to, co jest najbardziej potrzebne, to ja muszę dać na samo dno. Ja tak naprawdę ona sobie tak nie myśli, bo to już by było oznaka, że jest jakieś, gdzieś tu logika występuje, bo to by było antylogika, by była zaprzeczenie logiki, więc i logika gdzieś tam też. Że człowiek by mózg jej rozumował logicznie, tylko że odwrotnie, ale ona rozumuje w ogóle nielogicznie i ta komórka jest na samym dnie, bo jest najbardziej potrzebna która jest najbardziej potrzebna, ta, bo nie dlatego jest na samym dnie, bo jest najbardziej potrzebna, tylko jest ta komórka, która jest najbardziej potrzebna i jest na samym dnie tej torebki. Dlaczego? A bo jest duża, albo bo jest zielona, a ona se według kolorów musi poukładać, albo według a Bóg wie tam czego poukładać sobie musi, albo nie wie, może się w nocy przyśniło, że jak będzie miała komórkę w tym miejscu konkretnym, to jej promieniowanie nie trafi do wątroby, a ponieważ nie trafi do wątroby, to będzie ogólnie się lepiej odżywiała i będzie szczęśliwsza, będzie piękniejsza i przyjmą ją do filmu wtedy i będzie supermodelką i będzie jej życie miało w końcu jakiś sens, bo do tej pory to kurde nie ma żadnego. Więc mniej więcej tak sobie mogła rozumować, dlatego ma tą torebkę na dnie. Tak naprawdę nikt nie wie, dlaczego ma na dnie, nawet ona sama nie wie, tylko sobie opowiada pierdoły i wymyśla coś tam, a potem jak ją jeszcze zapytasz o to, to ci będzie opowiadać, że o, to ty nie zrozumiesz kobiety po prostu, Decyzja męska, szawinistyczna, świnia, a my jesteśmy artystyczne, takie, będziemy się, o, bo ty nas po prostu nie rozumiesz, no, idź sobie, shut up. Do widzenia! Ba, ba, bye, bye, baj, To nie przeszkadzamy Państwu. Do widzenia. A ja przepraszam, bo ja chciałem powiedzieć o tej kobiecie dokończyć. No jest za kobieta, klasyczna, bierze i szuka, szuka, tam dzwoni, dzwoni, siedzimy w kawiarni czy coś, dzwoni, dzwoni ten telefon, wszyscy w myślach mówią: odpierdziąty. No. I a ona nie nie bo szuka i grzebie i lecą te wszystkie szminki na boki i wylatują i słychać że wszystkie przestawianie tego wszystkiego w środku i narobiła ten burdel w całej torebce i właśnie sięga do komórki i właśnie patrzy że to ta super ważna rozmowa o pracę którą no wysłała już CV dwa tygodnie temu praca jej marzeń i już ma zielony guzik i nagle cisza i może se nacisnąć może se do dupy wsadzić to bo mózgu nie ma, a ja sobie z moją komórką w ręce ładnie, elegancko wszystkich odbieram. Czyli słuchawkę mam w uchu, zegarkę mam w ręce, wszystko widzę, wszystko słyszę i nie ma problemu. No, a ta mi mówi na to wszystko, że to jest głupi pomysł, bo ja wolę być taka jak wszyscy. I tak jak wszystkie głupie kobiety mają komórki w torebce na dnie, to ja też, bo nie chcę być inna, bo jak jestem inna, to jestem głupia. A to... A tak, jak ty jesteś głupi, Martin, bo ty masz głupi telefon i, i już, bo inni nie mają. A to, że działa i że działa lepiej niż mój, to to co z tego? Nieważne. To przypadek. A nawet jak nie, to i tak nieważne, bo, bo nie. Bo tak, bo nie. Bo już. Koniec. No, bo kobieta postępuje wedle tej zasady. Moja racja jest racja najmojsza! No. A ja postępuję według tej zasady. Nie? No. I to wszystko wyjaśnia, yy, co należało udowodnić. Kwodera demonstrandum. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Niezwykle <śmiech> bogaty we wrażenia odcinek, w którym jest po prostu, kurde, zimno. Jest zimno, a ja nie wiem, co mam mówić. Nie wiem. Nie wytrzymam tego. Nie, nie wytrzymam tego wszystkiego. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam tego wszystkiego. No. I... Jest... Anarchia. W tym odcinku panuje straszna. E... To co jeszcze? Chciałem coś powiedzieć? Coś fajnego? No może coś wymyśleć. Mm. Mam tu książkę pod tytułem Państwo. Frederik Bastia napisał. No jeszcze jej nie przeczytałem, bo mam nadmiar różnych książek. Ona jest taka króciutka, to ją zaraz machnę gdzieś tam w wannie, ale przeczytałem drugie. Frederik Bastia, co widać, a czego nie widać. I tą książkę powinna być obowiązkowa lektura w szkołach podstawowych. Obie zresztą. Przede wszystkim dlatego, że jest krótka, i, I przeciętnego debila, którego się w szkole e, próbuje obrobić jakoś, żeby się do czegoś nadawał, to no, wytrzyma. Wytrzyma, bo to jest tylko stron e, tam ile? 40 czy coś. No, może mniej. E, I tak, ale przeczytanie tego no, jest duża szansa, że bardzo trzeźwi wielu ludzi. Bo Frederik Bastia pisał w sposób prosty o rzeczach w sumie prostych, aczkolwiek już bardziej złożonych niż to, jaki papier taletowy kupić, bo wymaga tak troszkę więcej ciut, ciut pomyślunku. No. Te książki powinny być w szkole, dlaczego ich nie ma? To jest takie głupie pytanie, nie takie retoszne. Dlaczego czegoś tam nie ma? Tak by człowiek nie wiedział. Oczywiście, że wiem, dlaczego nie ma, bo jedni bezmyślnie debile tworzą program, który potem inni bezmyślnie debile bezkrytycznie przekazują następnym bezmyślnym debilom, którzy z kolei sami będą wymyślać następne jeszcze głupsze programy, które będą ci sami debile właśnie wykształceni przez innych y, tam związki debilów poprzednich w poprzednich pokoleniach, będą je znowu y, narzucać następnym już tak skretyniałym debilom, że sztuka czytania i pisania będzie tylko dostępna dla maturzystów, bo inni już nie będą że będą tylko obrazkami jechać. No, więc dlatego mniej więcej. Dlaczego nie ma? No, dlatego nie ma. Dlatego nie ma. No, a jak zrobić, żeby było? No, kurde, nie wiem. No, nie wiem, dlaczego, jak to zrobić. Bym bardzo chciał to zrobić, ale no, globalnie nie wiem, no. Nie wiem, co zrobić, żeby ludzie przestali być durniami i przestali być głupkami i zaczęli trochę szukać mądrości. Tak się górnolotnie mówi. Albo przynajmniej zrezygnowali z głupoty. Ale nie wiem, jak to zrobić. No, ja nie wiem, jak to zrobić! I to jest kurwa skandal Oburzający No wiem, ale nie wiem jak to zrobić Skąd mam wiedzieć? Kretyn Sam jesteś kretyn Kretynie. Tak się źle zaczął odcinek A kończy się jeszcze gorzej nie, ogólnie mnie bulwersuje wszystko. I teraz myślę sobie, czy mam myśleć pozytywnie, czy mam myśleć negatywnie, bo ja teraz ja myślę negatywnie, tak, negatywnie. Nie moja wina, że rzeczywistość jest negatywna. Nie moja. No. Mi ktoś powie teraz, o Martin, tam zawsze, we wszystkich czasach zawsze byli głupi ludzie. No, i, no to co z tego, że zawsze we wszystkich czasach byli źli ludzie i głupi i i debile i tak dalej. To, to coś zmienia? To mam powiedzieć o, to co mądrzy w takim razie, tak? Bo, bo wszyscy inni też są głupi. Znaczy, jak mam złodziej mi, okradnie mi na przykład mnie i zabierze mi rower, to mam powiedzieć, to nie był złodziej, to był dobry człowiek, bo inni też kradną. Debilizm następny. No, więc y, dlatego, dlatego tutaj przeżywam wątpliwości. Przeżywam kryzys. Kryzys wieku Jakiegoś tam, to nie jest jakiś, jakiś wiek średni w ogóle. No, jak gdzieś w każdym razie kryzys przeżywam. Związany... Nie, to jest kryzys, który się osiąga, jak ci się odpowiednio dużo zwojów sfałduje w mózgu. Bo już nie możesz powiedzieć, że jest fajnie. Bo nie jest fajnie. I nie tylko, że ty wyczuwasz, że nie jest fajnie, bo to, to, to dużo dzi wyczuwa że coś jest nie tak, dużo jest nie tak. I potem szuka w innych, w Żydach, w nowych porządkach świata i różne takie... Nie, ja wiem, co jest źle i wiem, dlaczego jest źle i to jest najgorsze, bo realistycznie patrząc, to ma swoje wszystko przyczyny i znając te przyczyny można spróbować poszukać lekarstwa i widzę, że znaleźć lekarstwo i jest, kurde, jest jakoś dziwnie trudno, nie powiem, że jest niemożliwe, bo nie potrafię dowieść, że jest niemożliwe, ale nie potrafię też dowiedzieć, że jest możliwe, a wydaje mi się, że łatwe nie jest, że jest bardzo, bardzo. Trudne. Jak ja mam teraz przekonać ludzi? Ludzie, bądźcie mądrzy, ludzie, bądźcie mądrzy, albo ludzie, ludzie, ludzie, myślcie, i nie oglądajcie telewizji. Więc jest kilka metod, ale wszystkie wymagają drastycznych rozwiązań, które z kolei wymagają większej ilości ludzi. No bo przecież, jak mam wysadzić ten gmach telewizji, jak nie mam ani dynamitu, ani nie mam ludzi, których pośle i to zrobią? No, nie mam, no to co, co zrobię? Bez telewizji ludzie by się poczuli... O, by się poczuli... Tacy jakby się obudzili. A, nie ma telewizji! Co ja dzisiaj wieczorem będę robić? Chyba będę musiał z tą żoną w końcu rozmawiać! Rozmawiać z żoną. Świat cały z no. Albo, nie wiem, o, ojciec wróci do domu i, i co? I co bez gazety zrobi? Jakby znowu drukarnie wysadzić wszystkie, nie? No więc oprócz wysadzania to jeszcze można... Ja wiem, no jest taki idealistyczny pogląd. Hej, jakby gdzieś tam wśród tych elit byli mądrzy ludzie. Teoretycznie sobie wymyśl, hipotetycznie taką sytuację. Mądry prezydent z mądrym premierem nie pieprzą głupot tylko, żeby słupki se podnosić, tylko mówią, co trzeba powiedzieć. I zmieniałem to, co trzeba zmienić, bez względu na to, czy ich ktoś wybierze, czy nie. Bo miałem to w dupie, bo im zależy. Nie tylko, że im zależy, ale jeszcze są mądrzy. Wiedzą, jak działa świat. Wiedzą, co zmienić i będą to zmieniać. No, więc gdyby tacy byli, zakładając, to ja myślę, u, mogłoby to pomóc wiele, mogłoby to wiele zmienić. Nie, bo jakiś taki gość by powiedział temu niżej, panie, panie, panie pan nie może być ministrem edukacji narodowej, bo pan jesteś... Kretin. Dokładnie. I dlatego ja pana wy... On tak powie zapewne. No ale ja go i tak wyrzucę. Co to jest za dźwięk? Iść do piekła. Sramna to. O, ciekawe. Zresztą równie dobrze diabła może wcale nie być. Ale jest. O, to ciekawy był dźwięk z władców much. Nie pamiętam tego. No więc w każdym razie przychodzi do ministra i mówi, pan jesteś kretynem, do widzenia. Pan wychodzi i nie wraca i już, i bo inaczej się pogniewamy. No, więc wtedy byłoby fajnie, ja myślę, i to by mogło pomóc. No, mogłoby. Mogło wiele by to mogło dobrego zrobić. Mogłoby. Nie. Bo, bo z kolei jakby musiałby jakiś być inny minister edukacji. No. Minister edukacji następny, zakładając, że byłby mądrym człowiekiem, byłby 5 minut. Było to by 5 minut potrzebne na to, żeby yy, rozwiązać całe ministerstwo w cholerę i dać ludziom samemu myśleć, po prostu. Niech sami program wymyślą, nauczania, kto chce i niech sami poślą ludzi do szkół, gdzie chcą i już, bo będą wtedy musieli myśleć, a tak to nie muszą, bo po co ma myśleć, minister będzie myślał, a z tego, że jest debilem, nieważne. Ważne, że ja nie muszę myśleć, a, ale fajnie, nie muszę myśleć, aaa, to by mogło pomóc. No więc co, źródłem tych problemów jest góra elitarna. Eee, tam w, może i nie, a może wcale tak nie jest, może ludzie by byli głupi sami z siebie, a może ta góra już jest i te elity głupie są tak szerokie, że nie da się ich po prostu wymienić. Nawet jakby się dało, nie wiem jako, siłą, przemocą, cudem, wszystko jedno jak. No bo przecież jeszcze oni no tak wcale znowu nie mają dużego wpływu na ludzi. Większy wpływ ma właśnie, nie wiem, program na Polsacie, pod tytułem Czy ta pani ściągnie stanik? Albo gdzieś tam w TVN-ie film, w którym występuje 45 zabójstw i 83 samochody lądują gdzieś tam na śmietniku w płomieniach spadając z highway'a do oceanu i coś tam się dzieje, nie wiem. Myślę. No więc takie rzeczy ogłupiają, może też... No, najbardziej ogłupia szkoła zdecydowanie. Ale co to za nowość w ogóle. Nawet nie jest ciekawe, żeby o tym mówić. Jest tak nudne już. Ej, jasny Ej. Dobrze, ćwiczę, ćwiczę dalej. Zdolność improwizacji, gadania i bajdurzenia o czymś tam... Co ja tu mam napisane na kartce? Biorę sobie, co mi popadnie w rękę i patrzę sobie, co mam napisane na kartce. Mam napisane na kartce środa. No nie, to mi dużo nie pomaga. E, dostałem opowiadanie w takim razie. Powiem, może przeczytam, bo ja go nie czytałem. To przeczytam początek. i Niech ktoś powie ze słuchaczy, czy by chcieli, żebym dokończył. Pomysł na życie opowiadanie z forum na grupie książki i opowiadania coś tam golden line. No czemu nie? No, może będzie coś. Ale... Więc zaczynałem początek. Zobaczymy, czy będzie ciekawy, bo jeszcze nie czytam. wydrukowam sobie leży. Więc uwaga, mówię. Teraz muzyczkę zmienimy na jakąś inną, tak? Shoo. Może teraz się uda. Pomysł na życie. Mucha bez wędrowała po suficie. A jak już zaczynałem się tak opowiadania, to, to już mi się nie chce dalej. Dobra, no to skończyliśmy. Dziękuję bardzo. Albo nie, Ach, aczkolwiek nasuwa mi się taka oto dygresja Of a copy. Może powtórzę. Everything's a copy of a copy of a copy. Kopia z kopii z kopii, ale niech będzie. Mucha beztrosko wędrowała po suficie. Chodząc chaotycznie, weszła w cień rzucany przez żyrandol. Co to jest? Historia z zoo, czy co? Patrzyłem na nią wciąż, mając w myślach żywe wspomnienia z dzieciństwa. Aha. Podniosłem głowę z poduszki i już od tego minimalnego ruchu zaskrzypiała stara kozetka. No nie, efektów dziękowych. Shit. A więc jak pan widzi, pana problemy spowodowane są tym, że nie ma pan pomysłu na życie. No a praca i rodzina? Odezwałem się. E tam, co to za pomysł? Pan potrzebuje czegoś wyjątkowego, stwierdził psychoanalityk. Czy zrobił pan w życiu coś naprawdę wyjątkowego? Zapytał patrząc mi głęboko w oczy. Czemu znowu ta prada? Ta prada nie chce tej prady. Ostatnio jak ją puściłem, to się nie chciała skończyć. Prada... To jest tak fragment z filmu Devil Wears Prada. Co nawiasem mówiąc może być prawdą. Ciąg dalszy pyta. Zamyśliłem się? Zamyśliłem się. Czy zrobię coś wyjątkowego? Na tym się skoczył. Zamyśliłem się i w jednej sekundzie przeskanowałem swoją pamięć w poszukiwaniu takiego zdarzenia. A copy of a copy of a copy. Ten skaner powiedział. No nie, odparłem szczerze. A więc widzi pan, teoria się potwierdza. Psychoanalityk usiadł za biurkiem i zaczął wypisywać paragon. <śmiech> Sięgnąłem po portfel i wyjąłem z niego 100 złotych. O, tanio. Położyłem je na blacie biurka wstając, starając się usiąść tak, aby ukryć dziurę w rozdartym bucie. Kiedyś się ma ograniczony budżet, trzeba wybierać albo buty, albo terapia. O, odważne aczkolwiek to w życiu mi się... się... Znacie takich ludzi, co by tak wybrali? Jak ktoś ma butę albo terapię do wyboru, to zawsze wybiera buty, myślę. Dobra, to tam chyba nie jest na prawdziwych wydarzeniach, a może jest, nie wiem. Dziękuję, rzekł krótko psycholog. W tym tygodniu będzie pan miał zadanie domowe. Proszę się zastanowić i przyjść z dobrze przemyślanym pomysłem na życie. W porządku, coś wymyślę, odparłem wstając kozetki. Psycholog otworzył kalendarz. Czyli widzimy się za tydzień o tej samej porze? Tak, potwierdziłem zbliżając się do drzwi. W takim razie niech pan zadba o siebie i dobrze się zastanowi nad tym po pomysłem. Na pewno coś wymyślę. Do widzenia. Do widzenia. Koniec. Potem są trzy gwiazdki i ciąg dalszy. Dobra, jakoś mnie nie wciągło. Nie. No to jesteśmy w dupie. No, chyba tak. To, to nie. To nie. To nie. To, to koniec z Prado. Na cholera, potknąłem się od kabel o kabel od słuchawek. To co? To, to, to nie wiem. To mogę przeczytać kawałek teorii portali, bo jest ciekawszy zdecydowanie. Pytąp nie wiem. Hmm. Nie, bo to będzie tak bez sensu od środka. Ble, ble, ble, ble. Tera. Nie, nie będę czytał. Coś z to nie kupi. kupić. Nie po to piszę 7 lat książkę, żeby ją teraz czytać bo może w sumie po to piszę właśnie, żeby ją teraz czytać, ale nie tu i nie teraz, bo mi się nie chce. No i koniec y, tematu. Cholera, zapomniałem z tego wszystkiego, wszystkiego, co miałem powiedzieć. A, crap, jaki to dzisiaj głupi odcinek jest. Dobrze, ja chciałem rzec, że odcinki miały być co piątek, tak sobie myślałem, plan będzie, plan będzie, zrobię tak, tak. W poniedziałki piszę felieton, we wtorki nagrywam odwyk środy tam, nocy na odwyku. We czwartek kontestacja a w piątek completely unprofessional. Ale mam, fajnie mam. Myślę, se fajnie będzie, se wymyśliłem. No, tylko, że nie działa to wszystko. Znowu teoria fajna, tylko praktyka nie działa. Kurdecz, tak wszystko musi być. Ja myślę, że to jest ten wpływ Polski. Zaraziła mnie Polska tym, że teoretyzuję. a zostałem intelektualistą. a, a. Nie, tylko nie to. Nie chcę być intelektualistą, bo będę gadał pierdoły! Będę teoretyzował i w praktyce to nie będę działać. Nie może tak być. Nie, nie. Nie może tak być. Nie! No. To... to co? Rzec chciałem? Zapomniałem w końcu. Aha! No, to tak jak komunizm, nie? Też teoria fajna była bardzo. Praktyka znowu działa. Kurde, nie wiem, co miałem powiedzieć, zapomniałem. Nie rozpraszaj mnie, mój mózgu. Mój mózgu, zamknij się, zamknij się, proszę cię, zamknij się, jak mówi film Psy. Było takie, nie? Pamiętasz jaką scenę? Mój, Zamknij się, proszę cię, zamknij się. Nie śmiej mi nic powiedzieć, ty ubeku dolony. Jakiś tam ubeku. Tutaj nastąpił chyba epitet czy coś takiego. Dobra, a jeszcze mam fajny pomysł. Aha, właśnie, i miało być w piątek, miało być w piątek, kompletnie na odcinki, z powodu konkretnego, ale go nie mogę powiedzieć, bo jeszcze może on być, bo jeszcze może mi się udać robić to w piątek. Problem polega na tym, że w piątek jestem tak zmęczony już, że już nie mam siły. No nie mam siły, no. Ale nie mam siły tylko dlatego, że to jest w głowie moje, że nie mam siły. To jest głupota moja taka. Bo jakby mnie ktoś zmusił batem, to bym odkrył, że mam siłę, Ale nie ma bata. No nie ma bata na, na mnie. No nie ma bata. Gdybym miał bata, to by było, a nie mam bata. Muszę się z bata jakiegoś skombinować na siebie. Na książkę dlatego napisałem, bo wymyślałem sobie baty w ogóle przez 7 lat. 7 lat książkę pisać to już jest lekka przesada, nie? Lem podobno pisał dwa tygodnie. Tylko był tak, zamykał się w domku w górach z maszyną do pisania, tylko zamawiał obiady i pisze bez przerwy cały czas, dwa tygodnie. A potem wychodzi i ma książkę. Tada, no właśnie, I jest, a ja ten, a no ja nie mogłem, tak? Bo kurde, ja nie mam dofinansowania z pieprzonej Unii Europejskiej albo innego instytutu pisania książek, i muszę kurde, żyć jakoś i robić różne rzeczy, i nie mam czasu. Poza tym. Z tym, nawet jakbym miał dofinansowanie, to i tak bym nie robił, bo w to finansowanie rozleniwia już do reszty. <śmiech> I już się w ogóle nic nie chce. <śmiech> no, ale muszę mieć taką, taką groźbę czegoś. Groźbę, groźbę trochę. Trochę groźbę, trochę zachęcenie. Jedno i drugie muszę mieć. Muszę mieć, bo sama groźba to ja w dupie mam. Z groźbą to se sami piszcie, będę mówił. A jak będę miał samo zachęcenie, no to będę miał zachęcenie, ale w końcu będę miał też inne zajęcia i myślę sobie, że inne za zajęcia są bardziej. Nie wiem. No i yy, więcej człowiek wymyśla baty. I na przykład wymyślam bat taki na mnie, że będę odcinki co tydzień wysyłał gdzieś w sieć. Że jak będę miał ludzi, którzy czytają, yy, i będę wiedział, że czekają co tydzień i że mam termin co tydzień, czy mam co dwa tygodnie, to będę musiał pisać. I to taki bat będzie. O, coś piszcz. No i to działa! I to działało! No działało na tyle, że to trwało 7 lat, a nie 70, żeby dokończyć książkę, więc trochę działa, działa. Potem przestało, bo za mało ludzi czytało. Jakby więcej czytało, to by działało. Więc jak chcesz coś zrobić długiego, i potrzebujesz bata, coś, co długo ma trwać i tracisz motywację, bo to normalne, że się traci. Wymyśl sobie bat! Bat sobie wymyśl! Wymyśl kogoś, kto ci da w dupę, nie wiem, wymyśl sobie znajomego i powiedz, że Hej, masz mnie pilnować. Jak tego nie zrobię, to masz mnie obowiązkowo kopnąć w żyć? Masz w dupsko. Masz mi zrobić jakąś y, tutaj seks, z tej listy seksualnych prawda, problemów sobie. Wybierz coś. Pierdofilię, czy coś innego. Kandełule... Jak to było? Kand... Kanda, kandaulezizm na przykład, jest takie coś, hodofilie może być podczas podróży czy coś. I masz mi to zastosować, żebym zawsze miał bata, bo bez bata nie napiszę. No i tyle. Na ten temat. I może do complete and też się jakiś bat przyda? Będę rozmyślał nad batem. Zostawiam was w dobrych rękach internetu. <śmiech> no nie są dobre ręce. W każdym razie zostałem was w spokoju. Dobranoc. Państwu życzy Martin Lechowicz na www.completedandprofessional.com Wpadajcie często. Pa! i <music>